Dziś ostatni, najkrótszy dzień roku, czyli Sylwester. wysłuchać audycji Tłusty Dróg w Radio Pirat. Przypominam, że od dwóch miesięcy bodaj gadamy tu o książkach i sprawdzamy co nowego w czasopismach, przy alternatywnej, o ile ten termin cokolwiek znaczy, a w każdym razie energicznej muzyce. Jest to gadana wersja naszej podstawowej aktywności, czyli strony... Tłusty Druk na Substaku. Możecie nas znaleźć na stronie tłustysubstak.com lub wpisując Tłusty Druk w Google, ale też na Facebooku. Tłusty Druk. Zaczęliśmy od Supergirl and Romantic Boys, ich wielkiego jak na skalę naszej krajowej alternatywy przeboju Klub Samotnych Serc. Pamiętam, jak ich nagrania znalazły się na wydanej przez SP Records składance Disco Chaos w 2002 roku. To było naprawdę coś. Koleżeństwo i ja byliśmy bardzo przywiązani wtedy do gitar i trochę z podejrzliwością traktowaliśmy tę płytę, ale kupiłem sobie od razu, jak wyszła. I ta składanka była czymś świetnym, naprawdę odświeżającym, choć co tu kryć, zrobiona była jakby trochę na chybcika bo ukazywała wykonawców jako pewną scenę konglomerat w punkowym wydaniu odświeżający style z lat 80. A tu, oprócz Supergirl and Romantic Boys grających Electro, Lady Electry i Procesora Plusa, znaleźli się tacy wykonawcy jak kabaretowe stworki w udanym skądinąd numerze Gwiezdnych Chłopak, takiej parodii Eurodensu czy jakieś podmioty wykonawcze bardziej efemeryczne. Ale z drugiej strony to jest właśnie fundament dobrych składanek, że wychodzą na świeżo, próbują wychwycić coś ciekawego, że to taka trochę robota kuratorska. Są też oczywiście antologie tworzone po latach z historycznym zacięciem, z ambicją, żeby ukazać przekrój jakiegoś zjawiska, ale ta pierwsza formuła przynajmniej moim zdaniem jest ciekawsza. Utwór Klub Samotnych Serc dobrze opisuje to, jak spora część z nas musiała się czuć w tym właśnie mijającym roku. Dziś będzie więcej rzeczy skłaniających do zabawy i optymizmu, a rozkład jazdy na dziś, na ten moment, kiedy pewnie większość z Was przygotowuje się do Sylwestra, wygląda mniej więcej tak. Najpierw ja robię krótki przegląd prasy, a potem świąteczne atrakcje od Alicji i Mateusza w ramach podsumowania roku, Potem wespnę się na szczyty moich umiejętności lektorskich i spróbuję przeczytać wam wiersz. No i będzie jeszcze trochę innych różności. Ale najpierw grzybki. Tak, trochę psychodeli ze składanki Nuggets, grupa Magic Mushrooms i numer It's a Happening. Muzyka Na przegląd Prasy. Tygodnik Powszechny wydał podwójny noworoczny numer, bardzo udane wydanie, dużo materiałów ze świata, tekst o pseudochodowlach psów, jest to wbrew pozorom poważny problem, wywiady z Krystyną Miłobęską, z Hanką Grupińską, Felieton Jacka Podsiadły, teksty o teatrze i kinie w obecnych pandemicznych warunkach, Tekst Magdaleny Nowickiej-Franczak o zwrocie ludowym, który autorka ocenia z pewnym dystansem, a dla mnie i sądzę, że również dla sporej części naszej redakcji jest ten zwrot ludowy, ten powrót do korzeni, próba wyprostowania polskiej historii jedną z najlepszych, z najważniejszych rzeczy, jakie wydarzyły się w polskim życiu intelektualnym w ostatnich latach. Jest dodatek poświęcony moralności i fundamentom z katolickiego, ale też bardzo empatycznego i bliskiego, sądzę, że wielu z nas punktu widzenia. Jest wiele, wiele więcej materiałów. Jest na przykład wywiad Rafała Wosia z Pawliną Czerewą na temat bezrobocia. Wszystko jest super ciekawe i w sumie słuszne, z jednym małym wyjątkiem. Dariusz Rosiak machnął tekst na odejście Trumpa i ten tekst budzi mój opór. To bardzo sprawnie, retorycznie i ciekawie zbudowana opowieść o USA, o ich roli w świecie, wyzwaniach, zachwianej wielkości. Opór bierze się stąd, że Dariusz Rosiak pisze nieprawdę. Zupełnie nie odnosi się do, że tak powiem, stanu faktycznego. A przypomnijmy, to jeden z najwybitniejszych polskich dziennikarzy, laureat nagród, między innymi tegorocznej Grand Press w kategorii Dziennikarz Roku, autor książek, a po skandalicznym zwolnieniu z polskiego radia założył podcast Raport o stanie świata, w zasadzie całą rodzinę podcastów. Ja jestem tego, tej audycji i tego podcastu psychofanem. Słucham każdego odcinka, jestem autentycznie wdzięczny za to, że przynajmniej dwa razy w tygodniu Rosiak z ekipą dostarcza mi pakiet najważniejszych informacji o tym, co dzieje się w sprawach międzynarodowych, w świecie w ogóle, o konfliktach, o różnych zjawiskach, wartościowych książkach itd. O tym, czego tak bardzo brakuje w mainstreamowych mediach. I to jest jeszcze zawsze okraszone ciekawą muzyką z różnych zakątków świata, Taką, której ja zwykle nie słucham, bo to bywa folk, pop, muzyka religijna, czy nawet poważna. No i kiedy autor, który jest dla mnie autorytetem, pisze coś, co mija się z prawdą tak fundamentalnie, to czuje się delikatnie mówiąc zawiedziony, a precyzyjniej. Rosiak zbudował opowieść o tym, ile USA dają światu. My w Polsce bardzo lubimy Jankesów, bośmy ich bomb, okupacji, i przemocy, się z CIA, kontrast czy z prywatnych firm militarnych nie zaznali. Ale zapytajcie kogoś z Ameryki Południowej, z całej reszty globu, zapytajcie Serbów, czy na przykład najlepszą reakcją na rzeczywiście złe postępki ich władz i antyalbański nacjonalizm było bombardowanie szkół, szpitali, niszczenie infrastruktury. My w Polsce mamy inne doświadczenie imperializmu. Kiedyś niemieckiego, rosyjskiego, później sowieckiego. A Ameryka daleko, niezwykle atrakcyjna, bo jeansy dżinsy i Ramones na przykład. Ja to rozumiem, sam wychowałem się w takich warunkach. Choć jak byłem mały, to dostałem od dziadka pakiet slajdów z Hiroshimy i od tej pory bardzo dziękuję za każdy imperializm i za bomby. No więc, Dariusz Rosiak jakby abstrahuje od tego wszystkiego, co wymieniłem i czego nie zdążyłem wymienić, od amerykańskich zbrodni i jeszcze dogaduje europejskim intelektualistom za ich antyamerykanizm, wytyka brak wdzięczności. No przykre, przykre. Nie sprawi to, że przestanę słuchać raportu, no ale jestem rozczarowany. Za to bardzo przyjemną lekturą jest nowy, jubileuszowy numer magazynu Lizard, wychodzącego od dekady, pisma poświęconego klasycznemu rockowi, progrokowi czasem jazzowi. Tym razem w numerze wieńczącym pierwszą dekadę działalności tematami przewodnymi są psychodelia i grupa Hawkwind. Jest wywiad Sebastiana Reraka z Davem Brockiem, Zestaw najważniejszych płyt brytyjskiej legendy. Bo przypomnijmy, że Hawkwind wpłynął na metal, stoner rock, na punk, na rok eksperymentalny i nie tylko. No i przegląd najważniejszych płyt psychodelicznych, bardzo zgrabnie zrobiony. Stąd przed chwilą właśnie słuchaliśmy grupy ze świetnej składanki Nuggets. Czyli Magic Mushroom. Ta składanka pokazywała garażową stronę muzyki psychodelicznej. No a teraz, dla odmiany, coś space rockowego, kompozycja Spiral Galaxy spłyty Warrior on the Edge of Time. Oh. Wspaniała wiadomość, reaktywowano RELAX, magazyn komiksowy, który wychował tak wielu i tak wiele z nas. To nowe wcielenie jest na pierwszy rzut oka bardzo przyjemne, w środku na przykład Moebius, ale też całe grono polskich autorów operujących różnymi poetykami i trochę publicystyki. Poczułem się szczęśliwy, kiedy przekonałem się, że jakość prac Polaków nie ustępuje tym, które pochodzą z zachodnich artystów. No może z wyjątkiem Moebiusa, ale to y, mistrz. Ale moja radość jest nieco zmącona, bo to niby wydanie na bogato, potężna cegła, niezły papier, ale szata edytorska pozostawia nieco do życzenia. Skoro ma tyle stron, to warto byłoby zrobić twardą oprawę i solidne szycie. Na tu miękka, więc przez to mniej trwała, no i klejenie a rzecz kosztuje 6 dych, więc skoro już coś kosztuje 6 dych, no to mogłoby kosztować i 7 z twardą oprawą. Przy takiej cenie kupią dziadersi jak ja, co to przyoszczędzili na kawie na mieście i papieroskach, ale wyobraźcie sobie, że mm, na przykład macie dzieci, które interesują się komiksem, albo po prostu macie dzieci i chcecie im dać coś ładnego do poglądania, może też do nauki czytania, do rozwoju poczucia estetyki. Zaporowa cena, jeśli ktoś ma więcej wydatków. Po drugie, to bardzo zmaskulinizowany numer, a przecież współczesny polski komiks to też grono świetnych rysowniczek. Wymieńmy choćby Aleksandrę Herzyk, Katarzynę Babis, Judytę Sosnę, a jest wiele jeszcze innych nazwisk na scenie, na rynku. Parytet bardzo by się przydał, i w tym wypadku nie miałby nawet znaczenia politycznego, ale wprowadził większą różnorodność stylistyczną. Podsumowując, dobrze, że jest, ale też drogi, to bardziej antologia niż magazyn, w dość konserwatywny sposób podejmująca wielkie dziedzictwo oryginału, pierwszego wcielenia i raczej dla większych niż mniejszych odbiorczyń i odbiorców. Kolejny numer już w marcu. Mam nadzieję, że to się rozkręci. No i że oprócz relaksu na rynku wreszcie pojawi się też jakiś groszowy magazyn komiksowy, który będzie dla młodszych nastolatków tym, czym był tamten pierwszy relaks dla nas i dla naszych rodziców. Na razie wsadzam mordę w kubeł, oddaję mikrofon koleżeństwu z redakcji, a zanim to nastąpi, posłuchamy LCD Sound System. aktywistka, graficzka, współzałożycielka Spółdzielni Ogniwo oraz Tłustego Druku. Poleca lekturę do przemyśleń i szukanie nowych sensów w naszym zbolałym W roku świecie. 2020 chciałabym serdecznie polecić przeczytanie polskiego tłumaczenia realizmu kapitalistycznego Marka Fischera wydanego przez Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. Książka Roku paradoksalnie została pierwotnie wydana w roku 2009, ale w 2020 w końcu ukazało się jej tłumaczenie. Jest to książka wybitna. Myśl Fischera, nawet jeżeli skomplikowana, jest wyrażona prostym językiem i oczywiście roi się w niej od cytatów z Ziszka, Jamesona, Deleza i Guattariego, ale ewidentnie autor miał za zadanie pokazać czytelnikowi i czytelniczce, że filozofia to nie są tylko jakieś tam zakurzone dziady żyjące w akademickim labiryncie i pozbawione kontaktu z rzeczywistością. I jeśli podawane przez niego cytaty będą niejasne, to będzie nam dorzucał przykłady z filmów sensacyjnych i science fiction, które albo czytelnicy już znają, albo mogą sobie bezboleśnie obejrzeć. I wydaje się, że po prostu dlatego, że Fischer wie, że rzecz jest nie w tym, żeby tylko opisywać świat, ale chodzi o to, żeby go zmieniać, a trudno to zrobić, jeżeli potencjalnie zmieniacze świata nie kumają, o czym się do nich mówi, prawda? Zatem współczesna filozofia pokazuje nam dokładnie, w jakiej dupie jesteśmy dzięki wszechwładzy kapitału, a Fischer naprawdę zgrabnie to głębnie, chociaż krótko, pokazuje to w pierwszych pięciu rozdziałach swojej książki. No i nawet sugeruje, jak się z tej sytuacji wydobyć. Być może sprzedam wam tu spoiler, że nie da się tego zrobić za pomocą lekkich korekt kapitalizmu, a jedynie przez zmianę systemu. I jeżeli już dojdziemy do momentu, w którym będziemy zdolni wyobrazić sobie inny świat, możemy zacząć go zmieniać. Książka Fischera jest jednocześnie ponura, ale też daje nam pewną zdrową dozę utopii, która myślę, że bardzo, bardzo jest przydatna w końcówce roku 2020. Więc jak dla mnie, ta jednocześnie stara i nowa książka odczytywana w nowym kontekście jest książką roku 2020. Był nie tylko filozofem, teoretykiem kultury i uważnym obserwatorem naszej współczesności, ale także... Krytykiem muzycznym i doskonałym znawcą, zwłaszcza brytyjskiej muzyki, więc zagramy teraz numer z jednej z płyt, które znalazły się w jego zestawieniu ulubionych brytyjskich albumów: Soft Cell Entertain Me, pierwszy numer ze strony B płyty Non-Stop Erotica. I see their faces looking so empty Saying I hope that they'll finish soon, soon. Could be a chat show <laughs> Could be a go-go Reaction would be the same. the same So here I go though Why I don't know Trying to prove myself again <laughs> And I've done it before And I think that I like it But now I don't like it It just goes on over, over and over and over and over and over again I try to give them all of my best And it's taking a turn for the world Oh no! Things going wrong start to sing the wrong song I sing that we must be cursed no, Playing the wrong tune, pity the wrong song Why did we ever start and do you think we'll be paid? Yeah! Entertain me, I'm as blank as can be And I've seen it before, and I've done it before And I said that I like it, but now I don't like it It just goes on At me, but he's frowning at me, which conclusion do I make? Follow your arms and look straight ahead at this puppet on a string. You're feeling confused, but you've made a decision. You don't like anything. Entertain me, I'm as blank as can be, and I've seen it before, and I've done it before, and I've said that I like it, but now I don't like it. It just goes over and over Powie nam Mateusz Zemla, nasz pokładowy historyk, specjalizujący się zwłaszcza w tematach wschodnioeuropejskich. Najważniejszą książką Rosji. roku 2020 jest dla mnie powrót rosyjskiego lewiatana Siergieja Miediediewa. Traktuję ją jako ważne uzupełnienie innej pracy, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. To jest drogi do niewolności Timotiego Snydera. Oczywiście książkę Miediediewa można czytać nie znając pracy Snydera. Wyjaśnię jednak, dlaczego według mnie one się uzupełniają. Snyder dużą część swojej pracy poświęca putinowskiej Rosji i jej wpływowi na politykę innych krajów. Miediediew, oceniając podobnie politykę władz dawnego imperium carów, pokazuje nam, Jakie ma ona skutki wewnątrz kraju? Zjawiska, które dla Snydera konserwują system, eksportują go i tym samym zagrażają światów, Miediediew dość mocno trywializuje. Wskazuje, że one tak naprawdę pozbawiają Rosję znaczenia. Niektóre obsesje polityki zagranicznej powodują, że Rosja jest izolowana coraz mniej wiarygodna i tym samym słabsza. Snyder traktuje politykę bardzo chłodno. Opisując na przykład filozofię Iwana Illina, wskazuje między innymi, że ten ulubiony filozof Putina i jego popleczników widział Rosję i jej mieszkańców jako jeden organizm z liderem wyciągniętym spoza czasów. No i paradoksalnie sam Snyder życie w Rosji też widzi, można odnieść wrażenie, że widzi, tylko jako przedłużenie polityki Kremla. Sam zapomina, że jednak Rosja to zbiór jednostek, które widzą i odczuwają rzeczywistość kreowaną przez swoje władze. No i tutaj, co jest ważne, cała książka Miediediewa jest przesycona ogromnymi emocjami. A czego uczy nas Miediediew? Miediediew uczy nas, że imperializm rosyjski, który odrodził się w XXI wieku, może być niebezpieczny, ale powstał jako cień samego siebie. Cień, który niekiedy potrafi pokazać dawną siłę, ale nierzadko też staje się karykaturą tego, czym był niegdyś. Oligarchia, wbrew propagandzie swojej własnej, nie sprzyja utrzymaniu suwerenności kraju. Jej rządy oznaczają bezkarność dla oszustów związanych z władzą. Brak procedur, który cechuje władzę oligarchiczną, powoduje też bałagan karny i legislacyjny, i co w konsekwencji oznacza brak panowania nad własnym terytorium i właśnie, jak wspomniałem już, utratę coraz większą suwerenności. Gdy zagłębimy się w lekturze, zdamy sobie sprawę, że uzależnienie od polityki amerykańskiej, kreowania kolejnych wrogów to niezwykle, niezwykle słabe paliwo do budowania polityki wewnętrznej. Obawy Snydera, które można wyczytać między wierszami w jego pracy, że może nastąpić eksport rewolucji oligarchicznej, do czego dąży władza putinowska na ten właśnie rosyjski wzór, są w jakimś stopniu uzasadnione, ale jednak po lekturze mediediewa. Można dojść do wniosku, że osłabiona wewnętrznie i osłabiająca tak naprawdę cały czas, cały czas przez swoją politykę władza putinowska jest nieco mniej niebezpieczna niż mogłoby się Snyderowi wydawać. Skoro Mateusz połączył wschód z zachodem, Rosję z Ameryką, dwóch autorów z dwóch stron oceanu, z dwóch... Rywalizujących ze sobą mocarstw, to my dorzućmy do tego jeszcze trzecie imperium, już trochę schodzące ze sceny i połączmy Anglię z Rosją posłuchamy The Vibrators, disco in Moscow. Piosenka jeszcze dodatkowo wpisuje się w kontekst karnawałowy. I wonder, I, wonder I wonder if they're dancing I wonder if they're dancing I wonder if they're dancing Disco in Moscow Koniec jeszcze jeden prezent. Dla mnie osobiście ten rok był bardzo ważny z wielu powodów, ale w sprawach czytelniczych oznaczał powrót do poezji. Do uważnej, powolnej lektury, a nie miotania cytatami z Broniewskiego i poezji rewolucyjnej, co dotąd było moim zwyczajem, bo Broniewski to taki poeta, który nadaje się na każdą okazję. Coś dziwnego stało się z czasem i z moją percepcją. Pewnie wiele z Was ma podobnie. Zacząłem szukać sposobów na inne niż dotąd spędzanie wolnych chwil. Od maja do dziś towarzyszyły mi wiersze wszystkie Konstantinosa Kawafisa w przekładzie Ireneusza Kani ze wstępem Grzegorza Jankowicza, pięknie i niezwykle solidnie wydane przez wydawnictwo Austeria. No to pomyślałem, że się podzielę i dam Wam jeden z nich, Trudny wybór, bo sporo w tej poezji nostalgii i ponurości niewiele pasuje do dzisiejszej daty. Ja zarwałem noc, szukałem, grzebałem, ale w końcu mam. Bachiczny to jeden z wierszy odrzuconych przez poetę za życia, bo Kawafis był bardzo surowy i cyzelował swoją twórczość. Aż do przesady wręcz. No ale pasuje, może i przez to y, jest nie tylko bachiczny, ale i trochę jakby punkowy, bo w duchu fuck the world. Trochę się krępuje, bo recytowanie wierszy to nie jest moje codzienne zajęcie, ale postaram się nie odstawić tutaj Akademii Szkolnej. Konstantinos Kavafis bachiczny. Niestałość świata mnie znużyła, bez ład wokół, w kielichu więc szukałem i znalazłem spokój. W nim me pragnienie i nadzieja i życie me się kryje, niech się napije. Z dala tu jestem od niedoli i nawałnic życia, jak żeglarz się czuje ocalony z okrętu rozbicia, który wreszcie do cichej przystani zawinął. Przynoście wino. Moje wino płonie jakimś żarem zdrowym pędzącym precz zimno. To też mróz obmowy, nienawiści, hańby, już mnie nie owiewa. Wina mi trzeba. Patrzeć nie chcę, naprawdę nagą i mało przyjemną. Nowe życie mnie nęci, nowy świat przede mną, wędruje po rozległej moich snów krainie, więc niech tonę w winie. A jeśli to trucizna, która kiedyś srogą śmierć mi przyniesie, to przecież i błogość, w niej znalazłem wiele radości, rozkoszy i pychy. Wino lejmy w kielichy. Skoro nasze dzisiejsze spotkanie finiszujemy przy winie i kielichach, to w imieniu koleżanek i kolegów życzę wam, by ten rok był dla was tłusty. Nie tylko witował w tłuste druki, ale też okazał się szczęśliwy, bogaty w doznania i radości, by... Ominął was kryzys i różne choróbska na czele z wiadomo czym, by było w nim wiele miłości, satysfakcji, dobrej zabawy, kiedyby już będzie można bawić się bardziej tłumnie. Żeby nasz świat ocalał i zmienił się na lepsze, a Ziemia stała się rokową planetą, czyli Planet rok. Zaraz Artur Bałtyk puści wam taneczną playlistę, a ja was zostawiam... Z Bałtykiem i z numerem Afrika Bambata and Soul Sonic Force Planet Rock właśnie. Pomyślność. Yeah, Don't stop it. You gotta rock it. Don't stop. Keep taking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and rocking and shocking and rocking. Go house, everybody.